No a ja mam dla Państwa teraz propozycję szczególną. Znana Państwu z Minimaxu Patrycja Długoń i Mikołaj Westrych. Od pięciu lat są w żeglarskiej podróży dookoła świata. Pod koniec ubiegłego roku dotarli na Jamajkę, a dwa tygodnie temu obchodzili tam urodziny Boba Marleya. Połączyliśmy się wtedy z nimi telefonicznie, ale jakość tego połączenia nie była dostateczna i nie udało się dłużej porozmawiać. Poprosiłem Patrycję o dłuższą relację. I oto dotarła do nas relacja dźwiękowa, e, którą jestem bardzo mile zaskoczony i zaraz się z nią Państwem podzielę, a zatem Patrycja Długoń i Mikołaj Westrych na urodzinach Boba Marleja w rodzinnym domu artysty. Na Jamajce urodziny króla reggae celebruje się cały miesiąc. W lutym jego muzykę znacznie częściej słuchać w radio. Organizowane są okolicznościowe spotkania i koncerty. Dla nas szczególnym było świętować 66. urodziny Boba Marleya w miejscu, w którym przyszedł na świat. Wybraliśmy się więc w góry, do wioski Nine Mile, gdzie znajduje się dziś prowadzone przez rodzinę Boba Marleya bardzo szczególne muzeum oraz mauzoleum. Wschód słońca przywitaliśmy muzyką na jabingi. Mówi George Silasia, opiekun grupy Najabingi. Muzyka reggae wzięła się z bębnów Najabingi, które zostały przywiezione tu z Afryki na stawkach niewolniczych oraz przez handlarzy. Bob Marley wyrastał grając Najabingi, by później przetransformować je do swojej muzyki. Najabingi ma moc przerywania łańcuchów zła oraz oczyszczania serca i rozumu. Będąc prostym rytmem, raz, dwa, przerwa, jest muzyką bijącego serca. Przez cały dzień brama muzeum otwarta była dla zwiedzających. Zobaczyć tu można dom, w którym Bob się urodził, a także niesamowitą chatkę, w której dorastał, czy słynny montzajon, rock, skałę, na której kładł głowę, by czerpać inspirację. Like you know? To dla mnie pielgrzymka. Mówi PiS. 37-letnia właścicielka baru na innej karaibskiej wyspie. Każdego dnia żyjemy Bobem. Jego muzyką, poczuciem wolności. Postrzegamy świat jego oczyma. Kiedy słucham Bob w jednym in interview. Buffalo Bill music. After you got bo po tym, jak go postrzelili we własnym domu na Hope Road, powiedział Moje życie jest dla ludzi Jeżeli jest ono tylko dla mojego własnego bezpieczeństwa, to ja go nie chcę Myślę, że to wstrząsające I znaczy, że nie był to zwykły człowiek Ale posłaniec, wysłany Aniu. anioł Wierzyć w anioły czy nie, wiadomo, że dzień po postrzale Bob Marley jednak wystąpił z koncertem i wyjechał z Jamajki, by powrócić po dwóch latach z piosenką One Love, podczas wykonywania której pogodził na scenie politycznych przywódców, jednocząc Jamajkę. A jaki był Bob Marley, gdy wracał z Kingston do Nine Mile, żeby odwiedzić swoją mamę? Pytamy kuzyna Marleya o imieniu Ja I, Zawsze gdy przyjeżdżał, gromadził wokół siebie lokalnych muzyków. Grali w piłkę nożną. Bob zawsze siedzieli z innymi. Zawsze można było się z nim spotkać i porozmawiać. Gdy weszliśmy z Mikołajem do mauzoleum Boba Marleya, nasz przewodnik o imieniu Fonzi kiedyś szkolny kolega Boba, powiedział the real Jamaica. Rest in peace. So this is the art Jamaica. Teraz dopiero poznaliście prawdziwą Jamajkę. Tu właśnie Bob spoczywa w spokoju. I tu jest też serce Jamajki. Zanim stamtąd wyszliśmy Fozji pokazał nam jedną z pierwszych gitar Boba. Dziś już tylko jedną strunową. Original. Don't worry about the thing, cause every Patrycja Długoni i Mikołaj Westrych na urodzinach Boba Marleja w rodzinnym domu artysty. Gdyby Państwo byli zainteresowani szerszą relacją zdecydowanie szerszą z licznymi pięknymi fotografiami, to polecam stronę internetową podróżników: www.aroundtheworld.pl. Around the world, tak jak po angielsku, dookoła świata. A więc jeszcze raz, aby wszyscy trafili: www.potem potem jeden wyraz Around the world, potem.pl.